Suczki, ra, ra, ra, ra. Znamy wasze sztuczki Ona być jak Mona Lisa. Mam cash i karty FIZA. Moje życie lokolafida. A FIDA uh, uh, uh. Ora chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i karty FIZA. Moje życie lokolafida. FIDA Ja widziałem jak wychodziła Ze złotych tarasów Wy uśmiechu nie zapomnę Poprawił mi nastrój Panorama Malta w Mariocie, apartament na hasło. Dziś jest nasze jutro, nie ma, nikt nie zatrzyma nas. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów, jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój Panorama ta w Mariocie, apartament na hasło. Dziś jest nasze jutro, nie ma, nikt nie zatrzyma nas. Ja patrzę na nią przez kartiery Działają bajery, dwa Zna moje numery, jest tylko trochę szaj Patrzę na ich kształty, myślę, dzisiaj to mi daj Sama ja, ma E-sekanita, za mnie szefika Wipie tu cała ekipa, mamy szampana i będę tym sikać Sama ma E-sekanita, za mnie szefika Wipie tu cała ekipa, mamy szampana i będę tym sikać Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę FIZA, moje życie lokola FIDA. A, ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę FIZA, moje życie lokolafida. FIDA. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów i uśmiechu nie zapomnę, poprawił mi nas. Strój panorama, ta w mariocie, apartament na hasło, dzisiaj jest nasze jutro, nie ma, nikt nie zatrzymał. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów Jej uśmiechu nie zapomnę, poprawił mi nastrój Panoramata w mariocie, apartament na hasło Dziś jest nasze, jutro nie ma, nikt nie zatrzyma nas Hej sztuczki, Znamy właśnie sztuczki, ra, ra, I'm going to go